Błękitna parasolka. Zbombardowanie przez Niemców bloku studni przy ulicy Franciszkańskiej 12 w pierwszym miesiącu walk o Stare Miasto było dla batalionu Zośka bolesnym uderzeniem. Blok był pięciopiętrowy i miał kształt prostokąta i bramę wyjściową na plac Krasińskich. Na pierwszym piętrze tego budynku rezydował dowódca BAONu kapitan Jerzy Białołus i jego podkomendni. Na parterze w lewej kondygnacji kwaterowała grupa specjalna Topolnickiego, należąca do komendy głównej AK. Mieszkała tam też moja sekcja podchorążego Pisklęcia, sekcja podchorążego Halinki i Romka Roma Kadeta. Na parterze po prawej stronie rezydował sam Topolnicki Miś Misiurewicz, który dysponował szeregiem łączniczek, wśród których wyróżniała się główna łączniczka Stenia, kierująca łącznością w całej grupie. Grupa Topolnickiego była włączona do batalionu Zośka wraz ze swymi sekcjami dopiero w chwili wybuchu powstania. Przed powstaniem żołnierze Topolnickiego podlegali wyłącznie komendzie głównej AK. Mogłem się o tym przekonać, gdy na pół godziny przed wybuchem powstania Topolnicki poszukiwał żołnierzy znających obszar getta leżący wokół monopolu tytoniowego. Zgłosiłem się oczywiście i precyzyjnie narysowałem wszystkie budynki monopolu, a wśród nich gmach fabryki mebli Kamlera. Moja sekcja pisklaka po opanowaniu gmachu szkoły na ulicy Okopowej dostała rozkaz dotarcia do monopolu, gdzie dotarliśmy pierwszego dnia powstania szczęśliwie bez strat. Po godzinie 21 trafiliśmy na samego komendanta Bora Komorowskiego. Ale wracając do budynku na Franciszkańskiej 12, chciałbym opowiedzieć o zależnościach między dowódcami, tak jak je rozumiałem i odczuwałem. Na naradach u Topolnickiego bywał kapitan Jerzy Białouz, który był młodszy od Misia i nigdy nie wydawał Topolnickiemu żadnych rozkazów. Białouz był nadzwyczaj ugrzeczniony. Nawet kapitan Jan, który zdobył pierwszą niemiecką panterę, czołg, który brał udział w zdobyciu gęsiówki, w stosunku do Topolnickiego zachowywał się jak równy z równym. Dochodziłem do wniosku, że Topolnicki otrzymuje rozkazy od samego pułkownika Radosława. Myślę, że wynikało to z podległości w okresie przedpowstaniowym. Nasze sekcje były więc bardzo samodzielne, a pod chorążego Pisklaka, do którego należałem w szczególności. Mówiło się u nas w grupie, że Pisklak jest nie do opanowania, że przyjmuje zadania do wykonania, ale wara, żeby ktoś mu się wtrącał w jego działania. Tę samodzielność Pisklak uzyskał w okresie konspiracji. Wszystkie wyczyny Pisklaka były udane, a informacja o nich szła do góry, także Splendor spadał na Topolnickiego i całą naszą grupę. W bloku na Franciszkańskiej 12 na parterze znajdowały się także magazyny żywnościowe przeniesione ze zdobytych na stawkach magazynów niemieckich przez Brodę 53. Wśród żywności znajdowały się zapasy konserw mięsnych, sucharów, mąki i innych produktów. Nie brakowało także alkoholi i takich delikatesów jak prawdziwa czarna kawa pochodząca ze składów SS na Gęsiówce. W bloku na Franciszkańskiej 12 rezydowała też grupa Żydów, która po opanowaniu przez nas Gęsiówki zgłosiła się do Topolnickiego twierdząc, że są specjalistami od wyżywienia. Gotowali nam więc zupy. Dla wszystkich, dla całego batalionu Zośka, jak również dla cywilów mieszkających na wyższych piętrach bloku przy Franciszkańskiej. Wiele starszych, niedołężnych i chorych osób, a także matek z dziećmi było żywionych przez Zośkę. Na olbrzymiej przestrzeni piwnicznej zgromadzona była cała ludność cywilna razem ze szpitalikiem tego bloku studni. Muszę przypomnieć, że w magazynach Topolnickiego zgromadziliśmy także lekarstwa. Były tam duże ilości matopiryny, różnych sulfamidów, bandaży i wszelkich dostępnych środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych. Dwukrotnie konwojowałem ciężarówki ze stawek do naszego magazynu na ulicy Franciszkańskiej 12. Konwojowanie odbywało się przez ulicę Okopową, następnie na lewo przez gruzy getta do Bonifraterskiej, a w Franciszkańska 12 była ostatnim gmachem przyległym do Bonifraterskiej od strony Starego Miasta. Ponieważ porucznik Topolnicki wiedział, że z okresu okupacji mam dobry sprzęt optyczny, czyli dziesięciokrotną lornetkę prazmatyczną z tysięczną podziałką do obliczenia odległości, często posyłał mnie na strych... Bloku na Franciszkańskiej 12 w celu obserwacji obszaru ruin getta, skąd spodziewaliśmy się ataku na Starówkę po upadku tzw. twierdzy, czyli Szkoły naokopowej. Wielokrotnie opowiadałem już o nalotach niemieckich sztukasów na Stare Miasto, o bombardujących z lotu nurkowego samolotach, które nadlatywały nad już właściwie gruzowiska miasta, co jakieś dwadzieścia minut w dzień. W nocy nękały nas sześciolufowe granatniki, zwane krowami lub szafami. Szafa jedzie, to był okrzyk powstańców i ludności cywilnej po ryku granatnika. Bombardowanie Franciszkańskiej 12 odbywało się przy znakomitej pogodzie i doskonałej widoczności. Pilot sztukasa nie był najlepszym celowniczym. Zrzucił na Franciszkańską 12 trzy bomby burzące z opóźnionym zapłonem. Dwie pierwsze nie trafiły celu i padły obok bloku. Dopiero trzecia osiągnęła cel. Żołnierze Brody 53 byli już tak przyzwyczajeni do ciągłego bombardowania, że w trakcie nalotu często obserwowali lot pocisku. Ja w trakcie bombardowania siedziałem w jednym z unieruchomionych dwóch samochodów stojących na naszym podwórku i czytałem instrukcje dla żołnierzy, w jaki sposób zwalczać, Tankietiki zwane goliatami. Goliaty to były małe pojazdy na gąsienicach, wypełnione trotylem i sterowane przez kabel elektryczny, który ciągnęły za sobą. Sygnałem rozpoczęcia bombardowania był gwizd nurkującego samolotu. Przeraźliwy. Przeraźliwy, gdyż związany ze zjawiskiem akustycznym Dopplera, gdy najpierw źródło dźwięku zbliża się do odbiorcy i częstość dźwięku rośnie, a następnie opada, gdy sztuka po zrzuceniu ładunków zbija się do góry. Powstańcy znakomicie orientowali się, że trzeba obserwować leżącą bombę, bo w ten sposób można ocenić kierunek, w którym należy uciekać. Chowanie się do najbliższego schronu lub piwnicy nie było najlepszym rozwiązaniem. Siedząc w samochodzie obserwowałem trzecią bombę. Błyskawicznie oceniłem, że spadnie na pierwszą oficynę patrząc od strony bramy wejściowej, czyli od placu Krasińskich. Wybrałem schron piwniczny lewej oficyny i jeszcze przed wybuchem tam się znalazłem. Pamiętam, że liczyłem sekundy do chwili eksplozji. Zatrzęsło się wszystko w koło. Zrobiło się ciemno. Okienko piwniczne straciło wszystkie szyby, przez które wdarł się do środka pył ceglany i tynkowy. Zacząłem się dusić. Błyskawicznie sięgnąłem po chusteczkę i manierkę z wodą. Namoczyłem chustkę, obwiązałem sobie nos i usta. Wyciągnąłem z chlebaka latarkę elektryczną codziennie sprawdzaną, załadowaną nową bateryjką centra. Do moich przybocznych akcesoriów powstańczych, prócz broni, amunicji, granatów, była... Zawsze lornetka, latarka, mapka miasta i plecak z doskonałym, jak na owe czasy, zbiornikiem radiowym Philipsa. Cały ten bagaż zrzuciłem z siebie w kąt piwnicy, pozostawiając przy sobie broń, latarkę i przyboczną apteczkę. Dyspersja światła latarki na pyle wokół mnie dawała słabą widoczność, nie dalej niż dwa metry. Otoczyła mnie mgła. Wygrzebałem się na podwórku, ale już pierwszy krok uświadomił mi, że mogę się poruszać po gruzowisku wyłącznie pod górę. Przeciwległa oficyna była zwalona. Gruz sięgał do drugiego piętra. Pluton baonu Zośki sad, przynajmniej ta jego część, która po nocy pozostała w odwodzie, przestał istnieć. Olbrzymi schron z ludnością cywilną został całkowicie zasypany. Patrolowałem następnie latarką powierzchnię gruzowiska. I nagle widzę wystającą rączkę dziecka. Zdaje mi się, że małe paluszki się poruszają. Rzucam się w tym kierunku, chwytam za rączkę i usuwam gruz wokół drgającej dłoni. Nigdy w życiu nie pracowałem tak intensywnie jak wtedy. Widziałem, że życie zależy od minut i sekund. Nagle ktoś z tyłu mi przeszkadza. Duża potężna postać. Odwal się, wołam. Tu mam dziecko pod gruzami. Błysk lornetki uświadomił mi, że mam za sobą Topolnickiego. Przepraszam poruczniku, niech pan chwyci za tę belkę, jeśli ją uniesiemy, oswobodzimy rękę dziecka. Pracujemy razem, uwalniamy chłopca, oddycha, nie płacze, jest przerażony. Kurz powoli opada. Dalej patroluję latarką, tu wystaje ręka, tam noga. Pracujemy już we trzech, jest Romek Srom kadet. Romek, proszę cię. Trzeba wejść na strych i zobaczyć, czy Niemcy nie atakują od strony getta. Odpowiedź jest prosta. Odsypujemy, co się da. Gdyby się pojawili, to złapiemy za karabiny. Szkopy się nie boją walki wręcz. Pracujemy dalej. Mamy wyciągnięte z gruzów dwie małe dziewczynki i sanitariuszkę z AK. panterce jest półprzytomna. Obmywam jej twarz wodą z manierki. Ręce mamy poszarpane i pokrwawione. Sięgam do mapnika po rękawiczki, nowe, kupione tuż przed powstaniem. Topolnicki się chwieje ze zmęczenia. Poruczniku, proszę łyk tego płynu. Na pewno pomoże. I pomogło. W takich sytuacjach łyk mocnego alkoholu stawia na nogi. Czując swąd spalenizny, podnoszę głowę do góry. Koszmar. Płonie całe górne piętro frontu od strony Placu Krasińskich. Topolnicki zarządza gaszenie. Tych spod gruzów już nie uratujemy. Panie poruczniku, panie poruczniku, niech pan spojrzy. Tam jacyś ludzie wynoszą worki z naszych magazynów. Bandziory wynoszą zapasy żywności. Andrzejku, zostawiaj ich i prowadź na ulicę Koźlą. Tam powinien być już chorąży Rafał. A panowie dokąd z tą żywnością z naszego wojskowego magazynu? Pytam. Odwal się, maluch. Jednym ruchem wyciągam szturmówkę i przystawiam parabelkę do czoła pierwszego rabusia. Przenoszę lufą na lewe ucho. I bach, poskutkowało. Jeden za drugim prosto, Franciszkańską. Idziemy z tymi worami na ulicę Koźlą. Doszliśmy. Jest Rafał. Melduje przenoszenie żywności przez cywilnych złodziei. Kładźcie worki, zarządza Rafał. Klękajcie i zdrowaś, Mario. Za chwilę was zastrzelimy. Wymodlili. Nie zastrzeliliśmy. Andrzej Cielecki.